Dziś chciałbym powrócić do rozmowy z muzykiem Janem Hnatowiczem. Fragmenty tej rozmowy przedstawiałem w audycjach poświęconych Wolnej Grupie Bukowina, której Jan Chnatowicz był wieloletnim członkiem. Losy Bukowiny będą dziś jedynie pretekstem do porozmawiania o tak zwanym drugim obiegu twórczości, pozostającym od lat na marginesie zainteresowań ruchu kulturalnego. Te pieśni były wcześniej grane przez ludzi, bo po prostu to były standardy. To były jedne z pierwszych rodzajów tego typu pieśni. I to po prostu weszło normalnie do kanonu. Do kanonu do, to jest to już w tej chwili obyczaj. To jest najlepsza rzecz, jaka się stała. Te właśnie standardy Wojtkowe, które to jest chyba, się. W ogóle gra. marzenie każdego artysty, Słuchaj. twórcy. Pewnie, ale które. Nie, nie następuje przez to, że się go lansuje w radio tak. aż przez do... ilości ilość względnia. płyt? Tak. I dzieci potem to śpiewają, bo nic innego nie słyszą. Tylko to się rozeszło sposobem, naturalnym, że się to ludziom podobało. A dlaczego jest ten drugi obieg właściwie? Znaczy, w tej chwili się zmieniło, a dlaczego tak było? Ty mnie pytasz o to? Mnie się wydaje, że to właśnie zależało od ludzi. Ponieważ tacy, a nie inni ludzie decydowali o tym, co ma chodzić, co ma być grane. Ludzie o innej wrażliwości chyba. I przecież dla nich te piosenki to były, wiesz, jakie, no. Znamy Zapytałem Cię przez przewrotność. No, no Ja ci odpowiedziałem przez przewrotność. Odpowiedź chyba znamy obydwaj doskonale. Dlatego nie śpiewają tego wszyscy ludzie. Śpiewają ludzie o pewnym poczuciu estetycznym. Trochę się zmieniło w tej chwili. Jeżeli egzystują audycje poświęcone właśnie piosence takiej, a nie innej. Tak, tak, ja wiem. Ja powiedziałem. Ale to jeszcze. widzisz, to nie wynika z jakichś zmian w świadomości. To wynika z tego, że może zapanowała pewna moda. A, znaczy, to, a ja nie, nie, ch nie chcę przez to powiedzieć, że ja idąc za modą robię te no. audycje, tylko po prostu ja mogę je robić korzystając mm -hmm. z pewnej mody. Ale widzisz, tak. ponieważ byłeś człowiekiem, który chciał to pokazywać i potrafiłeś sobie to wywalczyć, a widocznie wcześniej nie było takich ludzi. Nie było ludzi, którzy mieliby taką możliwość. Może żeby? i byli, ale akurat nie mieli możliwości. Albo może nie mieli albo nie, no. jakoś tak siły przebicia. No widzisz, no więc właśnie, to jest też kwestia mówię ci ludzi, że ludzie mają możliwość posłuchania. A wtedy nie było w ogóle mowy w człowieku. Ja pamiętam, że nagrywaliśmy, a potem gdzie Wie pan, to, to takie jakieś rzeczy, to takie tak, to jakieś takie smutne, jakieś takie, no ani zatańczyć za bardzo, ani, ani, ani przy tym No właśnie, no, trzeba słuchać, trzeba się wsłuchiwać, a to muzyczka powinna być tak przelecieć i żeby za bardzo też tam za wiele nie zostało. I może w tej chwili tak trochę ale przesadam, ale nie tak bardzo, wydaje Daj mi się. Jak ja pamiętam te wszystkie przeglądy, festiwale, jeździliśmy z Wojtkiem, no to naprawdę ludzi śpiewających, i to świetnie było, po których nikt, no nikt jak makiem. A w tej chwili oni dopiero wychodzą. Wszystkie garczarki, no, te wszystkie pieśni, które uważam są perły. To dopiero teraz się no. okazuje. Weźmy salon. No, salon to, to już jest już w ogóle inna, sprawa. inna sprawa. Tak, inne przyczyny. Inne przyczyny. Kabarecik niestety, nie. Do tej pory to tak za bardzo nie podskoczył. Nie. Wręcz przeciwnie. Właśnie. Znaczy, tak się zawsze mówi, jak się starsi ludzie zbiorą, że kiedyś to było dobrze. Ale to jest nieprawda. W tym wypadku ja uważam też, że coś się działo w tym ruchu kabaretowym. Salon niezależnych to jednak A własny to jest styl, styl tak. stworzył. Ale jesteś charakteryzowany w tym, że właśnie Jacek Klejw czy Michał Tarkowski to byli najbliżsi Wojtka przyjaciele. W końcu z Jackiem nawet występowaliśmy jako salon niezależnych Wojtek też była taka w pewnym momencie wersja. To też jest charakterystyczne, że ci ludzie się tak dobrze rozumieli i przyjaźnili i jakoś im na siebie wpływali. To wszystko mi się gdzieś zazębiało i tworzyło właśnie to środowisko, tą atmosferę, to jaka wtedy była. Bo teraz tak. nie ma, bo teraz się właśnie porobiły szuflady. Hmm. No właśnie, no niepotrzebnie zupełnie. Pod równie dobrze Jacek śpiewał różne piosenki Wojtka, Wojtek, Jacka. Wszyscy tam przy jakichś okazjach robili programy wspólne, wiadomo, że to się działo. I tam i Krzysiek Piasecki, i ci tak, ci czołowi kabareniarze, i piosenkarze, i Wołek, przecież to wszystko była jedna paka. No. Rozpoczynając audycję o Bukowinie i o Belonie, przytaczyłem wypowiedź Wojtka na temat piosenki turystycznej, że piosenka turystyczna to może być wszystko, żeby stworzyć więź. I ta więź decyduje o tym, że można nazwać to piosenką turystyczną, a nie temat, nie góry, chmury i jakieś tam inne rzeczy. Ale ortodoksi czuwają, żeby przypadkiem nie przydarła się tak zwana, cytuję, poezja śpiewana, bo to się nazywa tak ładnie. I to jest poezja, a to jest piosenka turystyczna, to jest autorska, to jest literacka jest taka ogromna szafa z szufladami. I broń Boże, żeby to się nie przemieszało. A właśnie przemieszanie to jest to...